Witaj, nazywam się Mirosław Skwarek. Zapraszam Cię na kurs Perswazja w sprzedaży. Jest to darmowy kurs, z którego możesz korzystać, ile tylko chcesz, kiedy tylko chcesz. Możesz zapraszać do korzystania z tego kursu swoich znajomych. Możesz udostępniać ten kurs swoim pracownikom. Dodatkowo, oprócz samej prezentacji, którą widzisz teraz na ekranie swojego komputera, możesz ściągnąć MP3 i dowoli słuchać, uczyć się o perswazji, kiedy tylko chcesz i gdzie tylko chcesz. Kurs Perswazja w sprzedaży opiera się na najbardziej sprawdzonych i najbardziej praktycznych technikach wywierania wpływu na ludzi i osiągania swoich celów. Zapraszam. www.perswazysprzedaży.pl Środowiskiem naturalnym procesów perswazyjnych jest kontakt z ludźmi i budowanie relacji. Możesz być mistrzem perswazji, możesz znać wiele technik, możesz się nimi chwalić, mówić o nich, ale dopiero ich naturalne wykorzystywanie w codziennym życiu, ćwiczenie da Ci właściwe mistrzostwo w stosowaniu tych technik. Czyli to, co zawsze będę powtarzał na tym kursie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby wszystko, co robimy, robić w relacjach z ludźmi. Żeby odnosić perswazję do relacji międzyludzkich, Żeby budować relacje na samym początku. Dopiero później myśleć o stosowaniu technik. To, w jaki sposób opisujesz procesy perswazji wpływa na to, jak będziesz te procesy odbierał. Jak będziesz je traktował. Jeżeli mówisz o nich w kategoriach wojny, bitwy, tak będziesz też z nimi pracował. Jeżeli używasz wręcz militarnych metafor, mówisz o tym, że negocjowanie jest walką, to oznacza to tylko tyle, że jeszcze nie wypracowałeś sobie, nie dojrzałeś do najważniejszej rzeczy w negocjacjach. Najprostsza definicja negocjacji polega na tym, że wspólnie szukacie rozwiązania, szukacie wspólnego miejsca, gdzie będziecie się czuli najlepiej, gdzie będą wasze interesy reprezentowane. Nie ma to w żadnym wypadku w związku z jakąkolwiek walką. Czyli pejoratywne, negatywne określanie perswazji, negocjacji tak naprawdę żadnej ze stron nic nie daje. Na pewno nie daje wygranej. Kolejny punkt, czyli pierwsze minuty spotkania jest to najważniejszy czas na zbudowanie podłoża zaufania. W każdym procesie perswazyjnym chodzi oczywiście tak, po pierwsze o kontakt z ludźmi, a po drugie o to, żeby druga strona, żeby ludzie, którzy rozmawiają, wpływają na siebie, zaufali sobie. Najwięcej pracy będzie kosztowało Cię zbudowanie zaufania tej drugiej strony. Nie wpływanie, a zbudowanie zaufania. W NLP, w Neurolingwistycznym Programowaniu, bardzo dużo miejsca, dużo czasu zajmuje nam właśnie to, żeby nauczyć, wypracować podczas kursów, podczas szkoleń, umiejętność budowania pierwszego kontaktu. I najważniejszą rzeczą w budowaniu pierwszego kontaktu jest kontakt, czyli bycie ze sobą y, dwóch osób. To, że wykonują podobne gesty, synchronizują e, swoją postawę ciała, synchronizują sposób mówienia, czyli zaczynają czuć podobnie. Dopiero później ma miejsce ewentualne wpływanie na siebie, wpływanie na zdanie drugiej strony. Nie będę teraz się tutaj o tym, na ten temat rozwodził. Jest to jeden z elementów tego kursu, czyli budowanie pierwszego kontaktu. Kolejna rzecz odnośnie pierwszych minut spotkania. Jeżeli poczujesz wewnętrznie, trudno na tym kursie opisać, jak to jest, gdy coś zaczynasz czuć, ale ty będziesz wiedział. Jeżeli czujesz, że naturalnie z kimś się komunikujesz, nie wsadzaj, nie przyprawiaj tego kontaktu na siłę m, przyprawą zwaną techniki perswazji. Tak samo, jeżeli bierzemy pod uwagę Pracę sprzedawców. Wystarczy by ujść do pierwszego, yy, pierwszego sklepu, na przykład z artykułami RTV AGD i tam zobaczymy właśnie taką sytuację, gdzie handlowiec, który jest świeżo po szkoleniu, zamiast skupić się na potrzebach swojego klienta, stara się na siłę używać różnych technik, które tak naprawdę albo wystraszą tego klienta, albo co najmniej zamieszają mu tak w głowie, że nie będzie w stanie już zrobić zakupu. Kolejna rzecz. Jeżeli posiadasz naturalne umiejętności wpływania na ludzi, jesteś zawodowym negocjatorem, staraj się nie mówić o tym swoim kontrnegocjatorom, kontrrozmówcom. Wywoła to tylko niepotrzebną chęć konfrontowania tych umiejętności drugiej strony, czyli druga strona będzie chciała po prostu sprawdzić, na ile jesteś dobry, jak jesteś dobry. Tutaj... Polecam książki Herba na który dużo o tym pisze. Jego techniki negocjacyjne na początku w początkowej fazie zawsze opierają się na słuchaniu, więc wtedy nie może się popisać wielką erudycją, co druga strona traktowała na takiej zasadzie. Mówili o Tobie, że jesteś taki dobry, a z tego co widzę, to tylko słuchasz. Na pewno z tobą wygram. Czyli nie warto, nie warto pokazywać flagi, słuchaj, jestem negocjatorem, jestem mistrzem perswazji. Warto to stosować, ale nie warto o tym mówić, bo wtedy sam tak jakby tworzysz sobie pewną barierę z drugiej strony. Kolejny element. Jeżeli to, o tym wiedzą trenerzy, jeżeli jesteś, zajmujesz się zawodowo perswazją i zakomunikujesz to ludziom, oni się o tym dowiedzą, to na przykład na kursach widzisz, że każdy twój zabieg, każde twoje słowo jest brane pod uwagę przez uczestników na przykład szkolenia jako próbę manipulowania tymi ludźmi. Kolejny element, tylko naturalne i codzienne wprowadzanie w życie strategii perswazji spowoduje, że zaczniesz osiągać cele za pomocą tych strategii. Tutaj na tym kursie kolejną rzeczą, którą mogę Ci obiecać, będzie to, że będę starał się za twoją, za twoją pomocą wprowadzać te techniki perswazyjne w życie. Czyli będę motywował Cię do tego, żebyś sprawdzał jak to działa, sprawdzał na rodzinie, znajomych, na wszystkich, których masz wokoło, nie na zasadzie dokuczania im, nie chcę, żebyś chodził z podbitym okiem, tylko na zasadzie takiej, że nie może zostać perswazja tylko w twojej głowie, jako wiedza. Chcę, żeby to przeszło w, do fazy niesamowitych umiejętności. Chcę, żebyś się wprowadzał w życie i miał satysfakcję z tego, że pewne twoje umiejętności interpersonalne potrafią ci ułatwić życie. Więc tutaj to, z czego się dowiesz, staraj się szukać szansy, żeby zastosować to, sprawdzić jak działa, przetestować. I dopiero wtedy, wyciągając z tego wnioski, będziesz wiedział, czy, czy są to dobre techniki dla Ciebie, czy one Tobie pasują, czy będziesz potrafił je naturalnie wprowadzić w życie, czego oczywiście Ci życzę tutaj na tym kursie. Dziękuję Ci, że poświęciłeś swój czas na uczestnictwo w darmowym kursie Perswazja w Sprzedaży. Zapraszam Cię na kolejne odcinki, w których wierzę, że nauczysz się wiele praktycznych umiejętności odnośnie wywierania wpływu, osiągania swoich celów, czy też korzystania z technik sprzedaży. Cały czas też zapraszam Cię na mojego bloga, gdzie pokazuję najnowsze odkrycia w dziedzinie perswazji. Chcę, żebyś zaglądał tu i żeby było to dla Ciebie miejsce, w którym bardzo dużo się uczysz. Dziękuję bardzo, Mirosław Skwarek, sprzedaży.pl